Plasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 9 maja 2015 roku. Słuchacie właśnie 28 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Zapraszam Was na Meta Podcast. Wait, wait, wait, wait, whoa! What the Jestem z wykształcenia filologiem, dziennikarzem i filologiem, humanistą, więc słówko meta pojawia się w moim życiu dość często, w różnych kontekstach, ale no pojemno wszystko zakładam, że dla wielu osób to słówko jest czymś dziwnym, obcym, więc wyjaśnię. Meta w naszym dzisiejszym kontekście nie oznacza metamfetaminy, nie oznacza metanabolu, nie oznacza alkoholu metylowego, nie oznacza też meliny, w żadnym wypadku nie będziemy tutaj mówić o nielegalnej sprzedaży alkoholu, papierosów, czy czegokolwiek innego. Nie chodzi też o miejsce, w którym kończy się wyścig, ani też o kres czyjejś działalności, czy czegoś takiego. Na pewno nie chodzi o kres mojej działalności podcasterskiej, co to to nie. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że to dopiero początek. Dzisiejszy metapodcast to po prostu podcast autotematyczny. Mój podcast poświęcony tematowi mojego podcastingu. I chciałbym właśnie dzisiaj poruszyć kilka drobnych kwestii i odpowiedzieć na trzy pytania od słuchaczy, od Was, kochani. Zacznijmy od tego, dlaczego ja w ogóle teraz to nagrywam. Otóż sprawa jest dość prosta. Tydzień temu rozpoczęliśmy drugie półrocze nadawania. Tak, słyszymy się co tydzień, co sobotę o 10, już od 6 miesięcy. Teraz, w tej chwili, tym podcastem, otwieram 28 tydzień publikowania nawiedzonego podcastu. To jest naprawdę, no jakaś astronomiczna dla mnie w tej chwili liczba. 28 tydzień. Początkowo naprawdę byłem sceptyczny znaczy sceptycznym w sensie chciałem to zrobić w końcu, zacząć, mieć z głowy ten pierwszy odcinek, nagrać dwa, trzy, cztery podcasty i bałem się, że nie starczy mi czasu, motywacji, sił i tak dalej, i tak dalej i że rzucę to w kolegę za przeproszeniem po właśnie czwartym, piątym, szóstym odcinku ale chciałem zacząć, żeby nie mieć potem takiej świadomości, że Cholera, nie spróbowałeś, a może być się udało, a tak to nigdy się nie dowiesz, etc. No i spróbowałem i się udało. Udało się i to tak całkiem nieźle. Ja jestem zadowolony z wyników. Jeżeli chodzi chociażby o regularność, to było prawie idealnie. Dwa razy zaliczyliśmy mniej więcej godzinną obsuwę. Raz przez moją nieuwagę, bo zamiast kliknąć publikuj, kliknąłem zapisz, a potem się dziwiłem, że posta nie widać na blogu. I raz były problemy natury technicznej, po prostu o trochę świrował, zresztą Blogspot też goś nie chciał wrzucić posta, potem nie było podcastu, ale to w przeciągu godzinki udało się naprawić. No i ostatnio niestety życie mnie troszkę przytyrało i jeden podcast miał się ukazać naprawdę z dużym opóźnieniem, ale przy pomocy Mando udało się go wrzucić zaledwie kilkanaście godzin po terminie, więc ogólnie, ogólnie jest bardzo dobrze. Nawet nie jest nieźle, jest bardzo dobrze. Nie chociaż ja czasami jak, właśnie jak była ta godzinna obsuwa, to po prostu załamywałem ręce, boże tragedia. Ale teraz tak z dystansu sobie myślę, kurczę, jest dobrze i nie ma co narzekać. Muszę sobie to uświadomić. Może jak powiem to do dyktafonu i potem to odsłucham kilka razy, to sobie to wbiję do tego pustego uba. <tosłuch> No i właśnie, jest nieśne i mam nadzieję, że to się będzie dalej ciągnąć, do czego wrócę na koniec. I ja wiem, że ja czasami troszkę stękam właśnie na brak czasu, na masę obowiązków, ale no cóż, no taka jest prawda, że mam nie za dużo czasu i że jestem zajęciocholikiem. To znaczy zajmuję się wieloma rzeczami naraz. Tutaj chodzę na kurs języka, tu mam swoje zajęcia, tu prowadzę zajęcia, tu prowadzę kursy języka, tu mam wolontariat, tu podcasty, tutaj konferencja, jakaś inna impreza naukowa popularna, naukowa pyrką, coś tam jeszcze, dziesiątki rzeczy. No jakoś tak wyszło, że tak funkcjonuje i jak się człowiek zajmuje dwudziestoma rzeczami, to zawsze w którejś coś nie wyjdzie. Tak tutaj Technika zawiedzie, tutaj komunikacja miejska, tutaj jakaś osoba konkretna, tutaj deadline, tu coś tam. Często coś tam się wali, dlatego zdarza mi się troszkę postękać, ale ogólnie patrzę w miarę pozytywnie w przyszłość i mam nadzieję, że będziemy się dalej słyszeć regularnie przez długi, długi czas. Zwłaszcza, że ostatnio Mando opublikował podcast rocznicowy na Radio SK, i uświadomił mi, że właśnie gdy Mando zaczynał swoją przygodę z podcastami, to ja nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak podcast. Nie znałem tego słowa. Dopiero tak naprawdę wydaje mi się, że na wiosnę 2012 roku zacząłem właśnie słuchać Radia i potem innych podcastów i zobaczcie, no i minęło, ile? Ze trzy lata minęły i okazuje się, że mówię do was z tej drugiej strony dyktafonu, mam za sobą pół roku nagrań wszystko się fajnie kręci i to daje też duży flow to troszkę wyniszcza jeżeli chodzi o chociażby czas, siły i tak dalej bo jednak przygotowania i wszystko inne zajmuje sporo czasu ale kurczę to daje tyle fanu że ciężko by mi było to teraz rzucić i właśnie nie mam takich planów no i po tym wstępie myślę, że możemy przejść do pytań od słuchaczy. No. I może na początek skoczmy do komentarza Numen Omen skocznego spod 21. nawiedzanego podcastu z odcinkiem SNAF. Tak wiem, to nie był w końcu SNAF, to tak naprawdę to tak naprawdę był odcinek Found Footage. Ale w mojej głowie się roiło, że. Tematem odcinka jest to, że skóra chce nakręcić film snaf i dlatego ten snaf trafił do tytułu, już potem tego nie zmieniałem. No jest jakiś tam błąd merytoryczny, ale to jest nieważne w tej chwili dla mnie. W każdym razie Skoczny pisze w komentarzu w kontekście tej konkretnej audycji troszkę krótkie, jednak bardzo fajnie nagrane. I pytanie, czy przygotowania do jego nagrywania bardzo odbiegało od bardziej tradycyjnych rozmów? <grych> tak, <grych> no tak skoczny, odbiegały i to bardzo, bardzo, bardzo mocno. Wręcz masakrycznie mocno. Bo to w ogóle nie miał być podcast. To, ten, to nagranie powstało niemalże przypadkiem, na skutek spontanicznej decyzji o nagraniu zajawki do odcinka o Noc Oczyszczenia. Dlatego też Noc Oczyszczenia pojawia się jako tam motyw w tym nagraniu. W ogóle wyobraźcie sobie, że on jeszcze do mnie że 21 marca i że zrobimy sobie Polską Noc Oczyszczenia. zmycie? Jak trzeba mieć nawalone w bani? Sprawa wyglądała tak. Na kilka dni przed opublikowaniem podcastu Nocy Oczyszczenia nie, to jeszcze nie było. To było tego poprzedniego podcastu. Nie zapisałem sobie, co to było. Odcinka przed Nocą Oczyszczenia. Potrzebowałem zajawkę do kolejnego podcastu, czyli właśnie do Nocy Oczyszczenia. I... Idąc, akad pogoda była w miarę ładna, więc poszedłem sobie spacerkiem, zamiast używać komunikacji miejskiej na miejsce, gdzie wówczas prowadziłem kursy językowe i po drodze zamierzałem nagrać zajawkę. Nie miałem konkretnego pomysłu, uznałem, że po prostu udam, znaczy, krzyżąc gdzieś tam po drodze, zasymuluję taką sytuację, że na przykład jest tuż przed siódmą, kończy się noc oczyszczenia i chcę tam kogoś dopaść ale albo się nie wyrobiłem, albo tamta osoba miała obstawę, która gdzieś tam wyjdzie z bloków i jakoś to postaram się oddać komentarzem, albo, nie wiem, może się potknę i się zabiję sam przez przypadek, albo wpadnę pod samochód. No, chciałem zrobić jakąś taką głupową zajawkę. Tylko, no, nie miałem konkretnego pomysłu, scenariusza. Mój mózg nie pracował najlepiej, nie wpadłem na nic konkretnego. Poza tym, jakoś było dziwnie dużo osób na ulicy, i też przechodziłem obok takiego jednego wielkiego stawu. Tam zazwyczaj jest dość pusto z rana. Wtedy kręciło się trochę osób. Uznałem, że jednak troszkę głupio odrzeć się na całe gardło, na zasadzie właśnie nie zabijecie mnie, czy tak zaraz cię dopadnę, tak nie przeżyjesz tej nocy, już ja cię oczyszczę. I odpuściłem sobie. Potem stwierdziłem, że jednak no potrzebuję tę zajawkę i wpadłem na taki pomysł, by wplątać w tę zajawkę mam do czego i skórę. Pomyślałem sobie, że po prostu właśnie udam, że oni mi robią taką noc oczyszczenia. Nadal nie miałem konkretnego pomysłu, ale miałem chwilę wolnego. Wyrwałem się z domu. Tutaj pod łodzią mam takie łąki właśnie niedaleko mojego miejsca zamieszkania. I tam udałem się z dyktafonem. I właśnie te wszystkie dźwięki, które słyszeliście w tym nagraniu, to nie były nałożone na mój głos. To były dźwięki normalnie z tła. Ja specjalnie wlazłem w jakieś krzaki i się ocierałem tam o gałęzie, liście, chodziłem po kępkach suchej trawy, żeby mieć te dźwięki na nagraniu. Zacząłem nagrywać, doszedłem mniej więcej do połowy tamtego nagrania. To był spontan. I potem pojawi, pojawili się jacyś ludzie z psami na spacerku. No uznałem, że jednak głupio kontynuować moją gadkę, zwłaszcza, że szli prosto na mnie. Do tego te psy hałasowały, odpuściłem sobie potem zrobiłem podejście drugie, nagrałem tę pierwszą połowę niemalże tak samo, Reszty dograłem w miarę spontanicznie, razem z tą symulacją uderzenia i wyszło mi, nie pamiętam ile, około 10 minut, stwierdziłem, że no zajawki z tego nie zrobię, ale może coś wytnę jednak, wróciłem do domu, przesłuchałem to, no nie, no zajawki nie będzie, ale szkoda smarnować taki materiał. Jednak nie wyszło tak źle. Mówię podejście do Mando, zobaczymy co powie. Mando odpisał krótko. Zajebiste. <grym> no to uznałem, że szkoda by to było smarnować. Zajawkę zmontowałem z tam kilku innych plików. Ze starego mojego nagrania. Jeszcze z kombinatu o pierwszej nocy oczyszczenia. Z nagrania, które mi Mando i kilku innych plików. I... Postanowiłem, że to nagranie tutaj, zrobione na żywo, tak spontanicznie, wykorzystam jako osobny podcast. Zwłaszcza, że tam podałem nawet datę, 21 maja, 21 marca, jak się okazało, sobota. Wszystko idealnie pasowało. I co ciekawe, Skóra i Jerry nawet o tym nie wiedzieli. nie Mieli bardzo pojęcia o tym podcaście. Poprosiłem ich o te fragmenty dotyczące wycieczki do lasu, na zasadzie, wiecie, będę nagrywał Blackwich Project i dam taką dziwną zajawkę. Zgodzili się i potem dopiero po fakcie dowiedzieli się, co jest grane. I no właśnie, no i jak widzisz skoczny, to zupełnie nie było nagrywane jak normalna, standardowa audycja. I teraz mogę jeszcze tylko powiedzieć, co już wspomniałem o tym, bodajże właśnie w podcaście Blackwich projekt. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyna taka audycja na tym blogu. Mam nadzieję, że jeszcze kilka razy Was zaskoczę. Mam kilka różnych pomysłów. Nie wiem, na ile uda mi się je zrealizować, ale mam nadzieję, że przynajmniej raz na pół roku uda mi się wrzucić tutaj na bloga coś ciekawszego, coś innego. I to chyba wszystko na ten temat. W razie czego jeszcze można dopytać w komentarzach. Teraz przejdźmy może do drugiego pytania, do pytania Ronina stosunkowo nowego słuchacza, przynajmniej jeżeli chodzi o aktywność na blogu, Ronin w komentarzu pod 24 nawiedzonym podcastem, tym o Masters of Horror części drugiej, zapytał mnie, cytuję, czy jest film lub książka z gatunku szeroko pojętej grozy, którego zdecydowałeś się nigdy nie obejrzeć, bo jest zbyt wstrząsający, straszny, odrażający. Czy jest film lub książka z gatunku szeroko pojętej grozy, którego zdecydowałeś się nigdy nie obejrzeć, bo jest zbyt wstrząsający, straszny, odrażający? Drogi Roninie, mam problem mały z tym pytaniem, bo z jednej strony mógłbym powiedzieć po prostu nie. Nie ma czegoś takiego takiego tekstu kultury, takiego dzieła kultury, czy to książki, czy filmu, czy gry komputerowej, czy czegoś jeszcze innego, po które bym nie sięgnął, na zasadzie co do którego powiedziałbym sobie, że nigdy po nie nie sięgnę, bo jest właśnie straszne, odrażające, okropne. Nie, nie ma czegoś takiego. Ani filmu, ani książki, ani czego innego. Ale istnieją dzieła, które jakoś tam od siebie odsunąły na bliżej nieokreślony czas. Jeżeli chodzi o książki, to tutaj chyba nie ma takiego tytułu. Troszkę kiedyś się... Wahałem co do keczama, bo właśnie tak wszyscy mówili, jakie to straszne. I ten keczam Gore Exploitation jakoś mnie strasznie nie wymęczył, że tak to ujmę, nie wzbudził we mnie jakichś skrajnych emocji, za to ten keczam realistyczny, no ten już troszkę pozamiatał, troszkę mi pomącił w głowie. I na przykład jedyne dziecko, o czym zresztą wspominałem też ostatnio na Pyrkonie, bodajże na drugim panelu, który będzie do pobrania, jeżeli jeszcze go nie ma, w ramach karpiowego podcastu na karp.noctem.pl, tam o tym też wspominałem, że jedyne dziecko po prostu wstrząsnęło mną totalnie. I właśnie nie pokazując niczego takiego strasznego, obrzydliwego, przerażającego, w potocznym rozumieniu, Przeraziło mnie, totalnie obrzydziło, pokazując właśnie taką ludzką tragedię, bezbronność jednostki wobec społeczeństwa, systemu, nie wiem, systemu sprawiedliwości, wobec kata, nie wiem jak to ująć. No w każdym razie to jest taka bardzo mocna książka, którą też w sumie ciężko mi polecać, bo właśnie jest w moim odczuciu straszna pod wieloma względami. Co zaś tyczy się filmów, tutaj jest kilka tytułów, których, do których podchodziłem tak trochę jak pies do jeża i który w końcu jeszcze nie obejrzałem. I to są przede wszystkim tak zwane video video Vidionestis, czyli filmy nieprzyzwoite filmy, filmy zakazane. Zakazane, niedopuszczone do dystrybucji w różnych krajach, w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, czasem w Niemczech, Francji. To są różne filmy ogólnie o takich listach i jakieś miałem taką straszną zajawkę na tego typu tytuły. Znaczy, sporo o nich czytałem, wypisywałem sobie ich listy, właśnie porównywałem listy filmów zakazanych, niedopuszczonych do dystrybucji i szukałem kontrowersyjnych tytułów, pokroju, nie wiem, serbskiego filmu, salo i innych. I wówczas, na przykład, zaopatrzyłem się w całą serię filmów z serii Królik Doświadczalny i na przykład wtedy tego nie obejrzałem. To nawet nie tyle przez to, że to było takie okropne, ale też dlatego, że po pierwsze tego typu seans wydał mi się dość bezsensowny wówczas. To było już kilka ładnych lat temu, ja byłem wtedy takim właśnie dzieciakiem zafascynowanym, tym co zakazane, straszne, mroczne. I Królik Doświadczalny no, był dość dziwny, obrzydliwy, Jakoś tam straszny, gdy się tak przeklikiwało przez te filmy. I też sens wydawał mi się, tak mówię, bez sensu wówczas. Do tego ja reaguję często fizycznie na straszne sceny, czy to w książce, czy to w filmie, czy w grze. To znaczy, jeżeli na przykład bohaterowi coś ucina lewą dłoń, to jeżeli ja o tym czytam, czy to widzę. To, no, na przykład ręka mi drgnie, tak? Mam jakiś skurcz mięśni, czy coś nawet teraz właśnie. No, poruszam dziwnie lewą ręką, bo, no, myślenie o tym wywołują mnie reakcję fizyczną. Okay, what the... Nie wiem, czy tak macie. Jeżeli nie, no, trudno, nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Wyobraźcie sobie właśnie, staną na przykład piły tych kolejnych pił, tak bo tam pierwsza droga to tam nic ale tych kolejnych z czymś takim, no ciekawe odczucie ale to nie jest tak, że ja nie oglądam Gorecz Exploitation przez to, że właśnie nie mogę tylko no, reaguję tak jak gdyby podwójnie skaczę na, w tym fotelu kinowym właśnie czuję ból w kolanie w nodze, w plecach, nie wiem zależy co, gdzie, komu się dzieje i dlatego też właśnie to było nieprzyjemne w ogóle taka anegdotka, skoro już o tym mówię to pierwsza sytuacja, kiedy mi się to przydarzyło, przynajmniej na ile mogę sobie to przypomnieć, to w przedszkolę, bodajże z Zagrówka, puszczano nam kopciuszka. I gdy doszło do tego, że siostry te kopciuszka zaczęły mówić, że będą sobie przysinały pięty, żeby zmieścić stópkę w pantofelek, to mały szymas położył się na plecach na podłodze i jęcząc zaczął się trzymać na, za stopy za bo wyobrażając sobie, znaczy myśląc o przecinaniu pięt, czuł nieprzyjemne uczucie w tych okolicach. Tak bywa. W każdym razie, królik doświadczalny i kilka innych takich tytułów exploitation, głównie z Azji wówczas przeklikałem sobie i stwierdziłem, że nie, nie będę na to teraz patrzył, bo, no, to nie ma sensu. Nie będzie to przyjemne ani rozrywkowa, nic takiego. I też z takich troszkę bardziej poważniejszych klimatów i też kina azjatyckiego Men Behind the Sun. Men Behind the Sun czy też w oryginale bodajże Hei Tai Yang. Hei Tai Yang. Dwa, w, czy, nie, przynajmniej trzy tytuły bodajże w serii są. Filmy z Chin, autorstwa Gutfreya Ho, i Toon Fei Godfrey Howe. To są filmy, nawiązujące między innymi do eksperymentów przeprowadzonych na ludziach w Azji w czasie II wojny światowej. Podobno też po części z materiałami archiwalnymi, prawdziwymi, i no wiecie, to nie są przyjemne tematy. I jak wtedy, ja teraz też nie pamiętam tego dokładnie, jak się przeklikiwałem przez te filmy. Tak, wiecie, co kilka minut na timeline w odtwarzaczu, to widziałem tam różne nieprzyjemne, dziwne rzeczy. I też sobie to jakoś odpuściłem. Ale tak jak mówiłem, nie ma takich filmów, do których nigdy bym nie wrócił, które na zawsze, raz na zawsze skreśliłem, które raz na zawsze wykreśliłem je z mojej świadomości i stwierdziłem, że nigdy tego nie obejrzę. Nawet właśnie ten Man Behind the Sun czy Królika Doświadczalnego czy inne tego typu filmy, filmy snaw, których w końcu kiedyś też jakoś nie miałem ochoty oglądać, ja to pewnie kiedyś nadrobię, tylko tak bardziej pod kątem właśnie nie w ramach nie mam co robić w piątek, więc sobie dla ja i dla rozrywki obejrzę coś takiego, tylko teraz już bardziej, żeby napisać recenzję, jakiś artykuł Jakoś to przeanalizować. Coś w ten deseń. No i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Ale być może, nie wiem, pośród moich gości czy innych słuchaczy jest ktoś, kto ma właśnie taką swoją granicę, której nie przekracza jako konsument kultury i mógłby podać jakieś takie dzieła, których w jego odczuciu nie warto poznawać, czy też nie powinno się poznać właśnie, bo są strasznie obrzydliwe okropne. Jeżeli macie takie dzieła, kultury, popkultury, to możecie dać znać, co to za tytuły i najlepiej uzasadnić, dlaczego właśnie uważacie, że no to już jest jednak o jeden krok za daleko. A ja w sumie nie mam chyba nic więcej do dodania w tym temacie. I <śmów> mówiłem o króliku doświadczalnym. Przepraszam za ten stabuaj, ale... <śmów> Jakoś tak nie mogę się powstrzymać. Teraz przejdę do komentarza Marcina Królika z ostatniego nawiedzonego podcastu, odcinek 27. Marcin tam pisze Mnie osobiście cholernie interesuje, czy ten obłąkańczy śmiech płacz szczołówki, to ty, czy skądś go ściągnąłeś. Jest prześwietny. Miło mi to słyszeć, cieszę się, że się podoba. Może zacznę od tego, że nie wiedziałem, czy powinienem dawać ten dźwięk do intro miałem całą masę różnego rodzaju dźwięków, praktycznie 3,5 tysiąca najróżniejszych dźwięków i ten był jednym z tych, które jakoś tam mi się rzuciły w uszy przy przesłuchiwaniu tego wszystkiego i doszedłem do wniosku, że można by go kiedyś tam wykorzystać, bo naprawdę jest taki przejmujący, taki właśnie troszkę szalony, obłąkańczy jęk. Tak jak wspomniałeś, nie wiadomo, czy to śmiech, czy to płacz, ale też troszkę się bałem, bo mówię sobie kurczę, jak to wrzucę w intro i to będzie leciało tydzień w tydzień na początku, to potem ktoś może sobie pomyśleć Boże, człowieku, katujesz nas tutaj jakimś dziwnym, właśnie jękiem, maltretowanej kobiety. W ogóle co to ma być? Ale doszedłem do wniosku, że jednak jakoś tam mi to pasuje tutaj. i No i dźwięk jest w moim odczuciu bardzo dobrze przygotowany, zrealizowany. Zostawiłem go. Cieszę się, że przynajmniej Tobie się podoba. Nikt nie zgłaszał skarg, więc jeszcze chyba też. W każdym to nie jest mój dźwięk, tak? To nie jest mój głos, ja tego nie nagrałem. To jest dźwięk pobrany z sieci. Jak mówiłem, miałem około 3,5 tysiąca dźwięków, które zgromadziłem na samym początku, gdy założyłem NecropolitanBlogs.com stworzyłem pierwszą wersję bloga i stwierdziłem, że potrzebuję właśnie bazy plików audio, które mógłbym wykorzystywać potem legalnie w podcaści zacząłem szukać po najróżniejszych stronach. I akurat ten konkretny jęk to jest głos kobiecego ducha Women Ghost ze strony spuki soundtrack.com. Spuki przez 2o, soundtrack normalnie.com. spółki soundtrack.com. Ogólnie stronkę polecam, można tam znaleźć sporo różnego rodzaju ciekawych dźwięków. No i chyba wyczerpałem w tym samym odpowiedź na Twoje pytanie, i mogę przejść Dalej, znowu mi się Subway zrobił, mówiliśmy o jęku kobiet i chciałem właśnie poruszyć kwestię kobiet wokół nawiedzonego podcastu, a teraz słuchaczek. Zauważyłem ostatnio przeglądając komentarze i Facebooka, że oprócz wypowiedzi chociażby Elin czy Agnieszki, które jednak znam osobiście, więc no wiadomo, że... Słuchają jakoś tam mnie, bo interesują się, grozą się znamy. Oprócz nich pojawiły się też inne słuchaczki. Ujawniły się, że tak to ujmę. Widziałem wpisy czy lajki Aśki, Ewy, Kingi, Wiki i to naprawdę bardzo mnie ucieszyło. Ucieszyło mnie po pierwsze dlatego, że ten podcast nie jest skierowany do jakiegoś konkretnego targetu. Broń Boże, to nie jest tak, że, nie wiem, nagrywam dla heteroseksualnych mężczyzn w wieku 20-30 lat, bla, bla, bla. Nie, nie, nie. więc przeciwnie, miałem nadzieję, że docelowo dotrę do jak największej ilości jak najbardziej zróżnicowanych słuchaczy i słuchaczki były dość długo nieaktywne i tak trochę się bałem. Mówię, że to żadne dziewczyny, żadne kobiety mnie nie słuchają. Szkoda trochę. Teraz się okazało, że chyba jednak troszkę tych słuchaczek po drugiej stronie słuchawek jest. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że miałem przez jakiś czas wrażenie, iż istnieje taki stereotyp, że grozę jako element kultury pochłaniają głównie też faceci, że to jest takie strasznie niekobiece. Wiecie, nie dość, że faceci to czasy perwersyjni, zboczeni, nienormalni, etc. Miło wiedzieć, że mamy też słuchaczki, kobiety interesujące się grozą. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i właśnie tak na dłużej mogę w ten sposób przejść do planów na przyszłość jeżeli chodzi o maj to będzie będziecie skazani na mnie raczej tylko Będzie myślę kilka solówek po prostu no nie ogarniam ostatnio rzeczywistości za bardzo myślę, że maj będzie luźniejsza tu znowu mam trzy konferencje piknik naukowy do tego problemy osobiste i nie chcę się bawić za bardzo w duety, dyskusje, bo to pochłania masę czasu, trzeba się umówić na konkretny termin i trzeba też, wszyscy muszą obejrzeć coś się przeczytać coś razem. I dlatego teraz myślę, że w najbliższym czasie zaproszę Was na recenzję jednego niezbyt dobrego filmu, jednego dobrego filmu, jednej dobrej książki, być może i dwóch ekranizacji. Więcej szczegółów już wkrótce. A później mam nadzieję, że zrealizuję plany związane właśnie z duetami i wielogłosami, bo jest ich sporo. Właśnie. Drodzy goście, nie wkurzajcie się na mnie. Wiem, że się z Wami poumawiałem na masę różnych nagrań, ale no, no jakoś ostatnio ciężko nam się zgrać. W sumie to głównie z mojej winy też się nie odzywam, że nie męczę Was, bo nie do końca mam kiedy nadrobić różne rzeczy, ale ja pamiętam o tym wszystkim. Wiem, że. Z Elin jestem umówiony na dwa podcasty filmowe, ze też na dwa filmowe, z Iskiem na jeden komiksowy, jeden mangowy, z Bedwulfem na jeden growy, dwa filmowe, z Filipem na jeden książkowy, z Mando i Jerry, no to na różne tam rzeczy, na pewno na jeden książkowy, na kilka filmowych, Mistrzów Horroru, przecież będziemy kontynuować za jakiś czas. Agnieszkę jeszcze chciałbym wciągnąć w jakieś nagranie w niedalekiej przyszłości. Ja o tym wszystkim pamiętam i my to wszystko zrealizujemy, mam nadzieję, ale dajcie mi trochę czasu. Maj jakoś przeminie, mam nadzieję, że regularność zostanie zachowana, a potem na spokojnie nadrobimy wszystko, tak jak się omawialiśmy. I was słuchaczy też uspokajam, nawet jak teraz właśnie jest ciężej, wiatr troszkę bardziej dmucha mi w oczy, to i tak mam nadzieję, że przetrwamy to i że niedługo usłyszymy się w rocznicowym podcaście. I that challenge. Na koniec jeszcze taki news ostatniej chwili. Dosłownie chwilkę temu, w przerwie w tym nagraniu, Mando dał mi znać, że pojawiłem się w tygodniówce podstacji. Czyli ostatni nawiedzony podcast pojawił się pośród trzech jakoś tam najaktywniej konsumowanych podcastów w ramach podstacji i w tej tygodniówce pojawiły się trzy podcasty Fantasmagieria nawiedzany podcast i, i Niezatapialni i może głupie się tak chwalić, ale kurczę, to jest, no Niezatapialni Fantasmagieria to są takie naprawdę spore, pokaźne twory z długą historią i akurat mój podcast rozpoczynający drugie pół trafił tam ja wiem, że to głupie, ale Szymas cieszy się jak dziecko i dostał takiego pozytywnego kopa teraz. I skoro już zostaliśmy w jakiś tam sposób docenieni i mamy już jakieś grono stałych słuchaczy, no to nie pozostaje nam, mi, nic innego, jak tylko jeszcze bardziej się starać, dalej nagrywać, trzymać poziom, a w miarę możliwości go podnosić, od czasu do czasu was zaskakiwać i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. A na dzisiaj to już wszystko ode mnie. Dzięki Wam serdecznie za te pół roku wspólnego podcastowania. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. doing here why is it so important to kill this Dracula anyway because he's the son of the devil I mean besides that because if we kill him anything bitten by him or created by him will also die I mean besides that welcome to Transylvania